Witam, w dzisiejszym odcinku Poznaj Anime powiem o Helsingu. Hmm, Helsing jest mangą autorstwa Kochta Hirano e, z 1998 roku e, oraz oparte na niej jest też anime. E, tak, e, seria anime ma odcinków 13 i premiera emisji miała miejsce 10 października 2001 roku i do 16 stycznia 2002 roku. E, m... Fabuła pierwszej serii anime, która została, została wyświetlona Opowiadała o jednym z epizodów z całej mangi I można powiedzieć, jest dobrym wstępem do całokształtu tak. Na początku dzisiejszego odcinka, jak, jak za każdym razem, usłyszeć można było opening z tej serii Dokładnie i tak. No, co można powiedzieć na temat całości tego dzieła? Jest zapo za dużo zapożyczone z literatury gros na przykład Lovecraft'a albo Stokera. W Polsce nim emitowane było na kanale Hyper, wydane przez Animegate na DVD. Ja byłem w tamtym roku u swojej siostry w Warszawie i udało mi się zakupić właśnie ten produkt. I jestem z tego bardzo zadowolony. Miałem w komplecie dwie płyty DVD, dwie pocztówki, chyba dwie książeczkałe i chyba tyle, ale jestem bardzo zadowolony z tego zakupu i tak, jest fajnie. No dobrze. Jaka jest fabuła tego anime. W pierwszym odcinku poznajemy młodą policjantkę Victoria Seras która zostaje wysłana z oddziałem z policji czy wojska, już nie pamiętam dokładnie do, nie do, do mojej wioski leżącej gdzieś na jakiejś prowincji Anglii ich zadaniem jest yy, wyjaśnienie tajemniczych zaginięć jednakże od samego początku coś idzie nie tak no i można powiedzieć, że prawie cały oddział zostaje wybity albo wyprzemieniany, wyprzemieniany w nieludzkie istoty, w zombiaki, czy jak to można nazwać, nieważne. No i gdy główna bohaterka Wiktoria trafia do pobliskiego kościoła, okazuje się, że pastor, który tam się znajduje, jest wampirem. Chce on zamienić naszą bohaterkę również w wampira, bo nie chce jej, nie, nie chce jej, jako, nie, nie widzi jej w roli zwykłego zombie, a chciałby, żeby przy jego boku stała i, i była z nimi ogólnie tam. E, tak. E, nagle pojawia się Alucard, tak właśnie. Kim jest Alucard? E, nie by co powiedzieć... E, a, coś powiem o ogólnych bohaterach. No i pływa Alukart i zastrzeliwuje na śmierć wszystkich zgromadzonych oprócz Wiktorii. Chociaż nie, ona też dostaje kulkę. Tak. No i gdy Wiktoria dostaje kulkę, a Alucard ją uratuje i zamienia w wampira, czyli można powiedzieć, że od początku nie miała wyboru, tylko stała się wampirem tak czy siak, zabiera ją do agencji Helsing. Tak, no to taki skró skrót pierwszego odcinka. Yy, nie chcę się jak zwykle roz rozpowiadać o całej serii, bo to jest anime. Znaczy, to anime trzeba obejrzeć sobie, jak wszystkie inne, o których na razie mówiłem. I nie chcę spoilerować, bo nie lubię, jak ktoś mi spoileruje i dobrze, jakby, jakbyście wy, oglądając in inne serie anime czy nawet zwykłe seriale, nie spoilerowali innym. To może tak powiem o samej organizacji Helsing. Yy, organizacja ta podlega samej Królowej Wielkiej Brytanii i zajmuje się likwidacją wampirów i wszelkich nieumarłych. Yy, na, na czele tej organizacji stoi Integra Helsing, yy, dziedziczka arystokratycznego rodu. Tak, doradcą i służącym integry jest yy, właśnie Vampir Aluokard, który zajmuje się najtrudniejszymi zadaniami. Kolejną osobą, która jest w tej organizacji, jest Walter, który jest służącą, służącym Integry i jest nazywany przez Alucarda Śmierci, po japońsku ślingami. Co można o nim powiedzieć? Jest on obecnie na emeryturze jako lokal Integry i rusznikarz. Opiekuje się nią i nie ma ojcowskim oddaniem oraz pomaga Wiktorii odnaleźć się w nowej sytuacji. Co by tam jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, e, cała organizacja posiada swoją armię niedużą, niedużą, ale wystarczającą, wyszkoloną i dobrze uzbrojoną no i w sumie to chyba nic więcej nie trzeba mówić o tym no to tak, jeszcze co powiedzieć e, no to jeszcze powiem, że istnieje inna organizacja. Iskariot, jest to tak zwany Wydział XIII w Watykanie zajmuje się on zwalczaniem wampirów i innowierców kim są innowiercy? no to są wszyscy ci którzy nie są katolikami czyli wszyscy muzułmanie dajmy na to tak jak właśnie Wielka Brytania protestanci czyli to też są innowiercy czyli Iskariot walczy z Helsingiem i nie tylko no i z tymi wampirami i wszelkimi nieumarłymi również Nazwa ta pochodzi od nazwiska jednego z dwunastu apostołów judaszej Skarioty No i można powiedzieć jeszcze, że głównym szefem tego wydziału jest biskup Enrico Maxwell Mają oni również własną armię, którzy wyglądają trochę jak Ku Klux Klan A głównym, takim, można powiedzieć, naj największym ich wojownikiem jest Aleksander Anderson kapłan, łowca antychrystów, wszelkiej maści, poddany biotechnologicznym, biotechnologicznym, biotechnologicznym przeróbkom. Na przykład ma zdolność regeneracji, dzięki czemu, a aż nie będę mówił, bo to jest część fabuły. No tak, i wyciąga on sobie niezliczoną ilość ostrzy i tymi ostrzami walczy. Teraz powiem coś może o wszystkich postaciach, znaczy wszystkich, tych ważniejszych postaciach, które występują w serii. No to na pierwszy ogień weźmiemy Integrę. która e, nazwała już mi Serra Integra Fairbrook Winter Winterges Helsing. i e, głową Helsinga, e, oficjalnym szefem który zos i został nią właśnie tym szefem organizacji w wieku 13 lat. Jest bezitosna, bezwzględna, zdecydowana na wszystko, by utrzymać porządek i spój w kraju. Integra Osła jest y, osłą, ironiczną y, i z pozoru beznamiętną osobą. Ma y, no, długie, jasne włosy, nosi okulary oraz, oraz garnitur. Uważana jest za kobietę ze stali. Nazywana jest również y, mniej, kultura, mniej kulturalnie Ice Bitch. Y, jej przydomki to Virgin on the Order oraz właśnie Lady of, the, of, Lady of Steel. Kolejną osobą jest Nosferatu Alucard, Jest to wampir najwyższej kategorii A, niemal nieśmiertelny. Jest również także No Life King. Nie, nie mam nic wspólnego z Lish Kingiem, ani z WoWem, ani z innymi No Nie jest on prawdziwym nieumarłym. Alucard to anagram imienia Dracula, tak, właśnie tego Vlada Drakuli Palownika o którym słyszeliśmy w świecie już dosyć dobrze. Jest on sługą, doradcą i pomocnikiem tej gry. Z pozoru rzeczywiście spokojny, rzeczywistości cyniczny, zły i śmiertelnie niebezpieczny. Potrafi dowolnie transformować swoje ciało, znikać, przechodzić przez ściany, teleportować się oraz regenerować. Najchętniej posługuje się parą pistoletów, to są jackale kalibru 13 mm. Pociski do nich zostały wytopione ze Srebrnego Krzyża, poświęconego w katedrze, katedrze Cantonbury. Nie rozumie on ludzi, gardzi sobie wampirami i gulami. Został przypadkowo wzbudzony przez Integrę. Głównym wrogiem Alkarta jest ksiądz Aleksander Anderson, o którym mówiłem wcześniej, służący Watykanu, wa, służący Watykańskiej organizacji Iskariot. W 1944 roku znalazł się w Warszawie na tajnej misji przeciwko nazistom oddziałowi SS-manów Warewolf. Kolejną osobą, którą poznajemy, znaczy ona z trzecią osobą poznaną, jest właśnie Victoria Seras. W polskiej wersji anime, którą posiadam ja, która była wydana przez Anime Gate, nazywała się Celes. Jest nowicjuszką w Helsinga, była policjantka, świeżo upieczony wampir kategorii B. Została przemieniona przez Aukarta, zagubiona między nowymi instynktami a brzydzeniem do samej siebie. Jej główną bronią jest różnica typu Harkunen. Ma długie, blonde włosy i duże niebieskie oczy. Jak to Japończycy w końcu w anime. Kolejną osobą jest Walter Dorest, który jest nazywany właśnie, tak jak już mówiłem, przez Aukarta Aniołem Śmierci. Jest on członkiem organizacji Helsing, obecnie na emeryturze. Opiekuje się właśnie, jak już mówiłem, z ojcowskim, nie z ojcowską miłością, integrą. I potrafi się znaleźć, znaleźć i pomaga się odnaleźć Wiktorii w nowej sytuacji. Jest wierny organizacji, spokojny i przyjazny dla wszystkich, którzy mu, są jemu też w przyjaźni. Jego bronią są nici wykonane ze stopu srebra i uranu. Niektóre ukryte w rękawiczkach tną jak noże. No to można powiedzieć, że Waltera mamy zaliczonego. Tak więc może teraz przejdę do Aleksandra Andersena. Tak, Jest on, jak już mówiłem, wysłannikiem sekcji 13. Jest on, no, sekcja 13, jak już mówiłem, to jest oddział specjalny organizacji Iskariot. Jest on fanatykiem religijnym, zaślepiony, rządzą z... Nie... Zmiecenia herckiego Helsinga z powierzchni Ziemi. Posługuje się poświęconymi nożami, bagnetami, czy jak to można nazwać, oraz zwojami z Pisma Świętego. E, potrafi regenerować niemal każdą śmiertelną ranę, nawet bezpierdniej strzał w głowę. E, no to tak jeszcze powiem, że e, Andersen jest moją ulubioną postacią właśnie z Helsinga, bo z takiej bardzo ach, zły. Zły w swojej dobroci. Tak. No i jeszcze powiem o postaci takiej jak jest Incognito Występuje on tylko w anime Jest on potężnym i tajemniczym wampirem Właśnie w serii anime tej 13 jest on głównym przeciwnikiem Alucarda Co można o nim powiedzieć? Nic o nim nie wiadomo Jest tylko tak jak Alucard On też ma własnego pana i używa, używa broni stworzonej przez człowieka Alucard nazwał go vampirem wampi, kategorii A prawdziwym tak, czyli tak jak Alucard pochodzi on nie wiadomo skąd i jego broń wygląda jak taka nie wiem graliście kiedyś może jakby hmm, co powiedzieć Stinger z Max Payne na dwójki tak. <laughs> Najlepiej powiedziane. No to tak. Yy, jeszcze może takie ciekawostki odnośnie tej serii animeczna odcinkowej. że Helsing wzięła się, nazwa Helsing wzięła się od postaci Drakuli z Draculi yy, Abrahama van Helsinga. Kolejną rzeczą, yy, którą powiem, to będzie yy, skąd się wzięło Alucard. Alucard jest to odwrócenie, odwrócenie imienia Dracula to następne oryginalnym imieniem wampira jest Akardo Dopuszczony jest także zapis katakaną Arukadu znając intencję autora można odczytać jego anagram słowa Dorakura tak, Dorakura która jest jednym z dopuszczalnych zapisów imienia Dracula nawiązanie do jest najsławniejszego Nosferatu Vlada Basabraba Na pisał tu Jacka w dosłownym tłumaczeniu oznacza Szakala Nazwa różnicy Harkonnen pochodzi od z jednego z rodów w powieści i filmie Duna w śnie Wiktorii pojawia się duch barona Harkonnena oddział stacjonujący w warszawskiej kwaterze hitlerowców w Helsinki Dawn. Nazywał się Werewolf, bojowy wilk Jest tak, tak jak główna kwatera Hitlera teraz, w obecnej, teraz na terenie obecnej Ukrainy występuje tu również bardziej oczywiste zapuszczenie Werewolf Wilkołak, czyli hitlerowskiej, hitlerowskiej partyzantki działającej na, pod, na podbijanych terenach za linią frontu Ej, No to tak, co jeszcze miałem mówić Z odcinków ma, jak już mówiłem, 13 ta seria Manga posiada 10 tomów, seria jest zakończona, polskim wydawnictwem tego właśnie, tej mangi jest JPF, czyli Japanese Polish Fantastica, powstała seria OVA, która jest stworzona na podstawie mangi, jest na razie odcinków 7. Od, tak, pierwszy odcinek był wydany 10 lutego 2006 roku, drugi odcinek był wydany 25 sierpnia 2006 roku, trzeci 4 kwietnia 2007, czwarty odcinek wydany był 22 lutego 2008 roku, Helsing 5 21 listopad 2008, Helsing 6. 23 lipca 2009, Helsing, odcinek 8, 7, przepraszam, 23 grudnia 2009 i od tego czasu czekamy na kolejny odcinek. W zapowiedziach najnowszego odcinka, albo nie, nie będę mówił, co ma być w 8, na którą czekamy już drugi rok. Ponad, chwila, raz, dwa, tak, ponad dwa lata czekamy już na kolejny odcinek. No, będzie ostra jazda powiem tyle, że, a, bo jeszcze opowiem właśnie od tej drugiej serii e, druga seria jest, zaczyna się tak jak pierwsza, czyli mamy w dwóch odcinkach cało, w, w dwóch odcinkach mamy skróconą w dwóch odcinkach mamy skrót tego co się działo w całej serii 13 odcinkowej anime i wprowadzenie do całej mangi e, czyli najazd hitlerowców na Wielką Brytanię hitlerowców e, jak wiadomo nazizm nigdy nie, wy nie został wykorzeniony i Hitler stworzyli własną armię zombich i wampirów i właśnie oni chcą podbić Wszechświat. I z trzeciej właśnie w serii Helsinga, OVA, która się nazywa Helsing Ultimate, mamy całą historię przedstawioną właśnie tego. Oprócz tego wszystkiego powstało jeszcze Helsing The Down, prequel mangi oraz Helsing Crossfire historia opowiadająca o dwóch wysłannikach oddziału XIII, czyli właśnie tego naszego Iskariotu. I była wydana z powodu nadmiaru miejsca, jak powiedziałam. Tak, krótko podsumowując, to powiem tak. Helsing jako anime jest naprawdę niezłe, tylko że jak wiadomo znaczy jak wiadomo ta manga albo, albo się w niej zakochacie od razu, albo już nienawidzicie. Tak powiedziało kilka osób, ja się do tego podpisuję rękami nogami. Ja się ja się ewidentnie zakochałem w tej, tej manze, w tym anime, w tej historii, w tym świecie, w tym całości naprawdę jest piękne, jest idealne. Mało które anime wyda, wywarło tak... Taki dobry wpływ na moją osobę. Ech, no to tak. W sumie... No to wystarczy chyba o tym anime. Zachęcam do oglądania. Daję temu anime ocenę 8 na 10. Według mnie dobre anime. Warto obejrzenia. Tak więc mówił Jak Jakub Krzemiński, znany jako Elduron. Pełna powaga poznania anime. Ciao!